Dostałem się na profil humanistyczny, no po prostu musisz, musisz e, e, dużo czytać przede wszystkim, dużo, dużo, dużo, dużo. Czytać to temu lubię, ale mówię, nie dostałem się na kierunek humanistyczny i nad tym cholerniu bolewam, bo właśnie wiem, że mogę mieć potem problem z dostaniem się do jakiegokolwiek medium, tak zwanego. Będzie dobrze. Głos masz dobry, więc tam, może ci to podciągnie. Może. Jak na 15 latka to naprawdę, ja jest, słuchaj, mi się, super. Mi się w ogóle wszystko w życiu nie tak układa, jak trzeba. Najpierw miała być informatyka. Potem radio zaczęło się od tego mówię, radio lokalnego. Miałem się dostać na kierunek humanistyczny. Nie dostałem się, bo z historii zawaliłem, bo historii nienawidzę. Nienawidzę dat, nienawidzę historii ogólnie. I dlatego się nie dostałem na kierunek humanistyczny. Muszę iść na ekonomię. Kurwa, ale nie wiem, co znaczy ekonomia. No co jest z matką. No na pewno. Ja też matematyki zbytnio nie lubię. Zbiory liczbowe teraz mamy. To, co było w czwartej czy trzeciej klasie podstawówki Jesus, to oczy wielkie. A... O czym ona mówi? No na ja w ogóle jestem dziwny. Test gimnazjalny to miałem tak o, Większość punktów miałem lepszy, lepszy byłem z humanistycznego, gorszy z matematyczno-przyrodniczego. Natomiast ocenę miałem na odwrót. Lepsze miałem z matematyki, oceny a gorsze z humanistycznych. Dziwne. Dziwnym, dziwnym człowiekiem jestem, prawda? No, z lekka. <głos> Nie no, no, tutaj jest ironia. Los. Naprawdę, jestem po prostu, ja w ogóle to zauważyłem już dawno, dawno temu, że... Magda, no, kurwa, taki z ciebie Jestem jakiś pochujany, kurwa. No jak można... No, ale, jak? Prostu... ale słuchaj, ty mówisz, mówisz teraz na siebie, że jesteś pochujany? Ja Nie, nie, nie, no, nie, no, sorry, sorry, nie, no, ja nie mam tak niskiej samooceny, ale no jednak coś w tym jest, no kurde, no. Kurde. Jak można być takim, żeby zdać tak to, a mieć inne oceny? Nie wiem. No trzeba być przecypane. <głos> nie no, Na żartuję. Przykład, lubię Polski, lubię Polski, lubię czytać książki, lubię pisać opracowania, a gramatyki nie chuja. Ortografię jeszcze lubię, bo ortografii jestem dobry. Ale gramatyki po prostu nie chuja. Nie wiem, co to jest przyimek, nie wiem co to jest te pierdoły. Mhm. Musiałem sobie kupić ściąga. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to są taką. Nie wiem jakie są części mowy, nie umiem powiedzieć. Poważnie? Poważnie. O kurwa. No. Części zdania też zresztą nie umiem wymienić. Nie umiem czasami rozkreślić przydawki, dopełnienia oraz okolicznika. Podmiot jeszcze orzeczenie umiem. No. Ale nie umiem rozróżnić, czy to jest orzeczenie czasowe, czy im... czasownikowe, czy imienne. Czy podmiot jest gramatyczny, logiczny, czy domyślny. Mhm. Mm Czyli czy, gramatyka leży. Wiem, tak, o, tak o, wiem, co to jest czasownik, rzeczownik i, i no to, Słuchaj, to, to nawet żebra no, chyba wie. nie umiem. Więcej nie mówię, Nie no, słuchaj, gramatyka tutaj... nie, nie, nie, gramatykę tutaj na studia to jest, słuchaj, niepotrzebna. Liczy się to, że... żebyś nie robił błędów, kiedy tam przecinek, kiedy kropkę, kiedy wykrzyknik, kiedy tam wiesz, trzy kropki... Um, no i historię, historia przede wszystkim. I czytanie książek. Oczekaj chwilkę, bo muszę coś posłuchać na popie, bo koleś chce. No ja właśnie... ja właśnie kieruję się do tego, aby... Ej. Tak? Halo? Tu po połączyło mnie z tym... serwerem. I słychać to, co mówimy. Ta. Moment. Ej, no jakim cudem? You're a star, you'll be there